To są informacje polskiego Radia 24. Wjechał w grupę pierwszych, szuka go policja, trwa obława na motocyklistę. Są w drodze do Islamabadu. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa szykują się do kolejnej rundy rozmów z Iranem. Za nami Krakowia maraton. Najlepsi okazali się Kenijczycy. Minęła 16. Damian Szpyra. Zapraszam. Łódzka policja szuka motocyklisty, przez którego dwie osoby trafiły do szpitala. Wczoraj późnym wieczorem kierujący jednośladem wjechał w grupę pieszych na ulicy Pabianickiej i uciekł z miejsca wypadku. Policja zabezpieczyła już nagranie z monitoringu, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji Włoci. Następne czynności pozwoliły już na ustalenie danych kierowcy. Jest to 31-letni mężczyzna, zamieszkały w powiedzie pabianickim, trwają też czynności w kierunku zatrzymania mężczyzny. Poszkodowani to kobieta i mężczyzna w wieku 21 i 24 lat trafili do szpitala jutro wieczorem do Pakistanu dotrą przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa. W delegacji są wiceprezydent Jay Vance, wysłannik Białego Domu do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkow i Jared Kushner. Amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że Iran wczoraj ostrzelał Cieśninę Ormus, co jest absolutnym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni.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 Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dodajmy, że w kolejny weekend w we wielu regionach Polski temperatury mogą spaść poniżej 10 stopni. W tym regionie co roku wypoczywają turyści z całej Polski. Mowa o Mazurach, gdzie rząd i samorządy inwestują miliony w odnowienie linii kolejowych. W ciągu dwóch lat po, mm, pociągi mają wrócić do takich miejscowości jak Mrągowo czy Mikołajki. Pojawia się jednak ogólnopolski problem – brak taboru spalinowego. Oznacza to zagrożenie, że w niedalekiej przyszłości nowe tory pozostaną puste, bo nie będzie czym po nich jeździć. Obecna umowa z operatorem Polregio wygasa pod koniec roku. Samorządowcy zapewniają, że nowy, sześcioletni kontrakt wymusi na przyszłym przewoźniku zabezpieczenie floty na zrewitalizowane linie Domrągowa, Mikołajek czy Olecka. Eksperci branżowi ostrzegają jednak przed pustymi obietnicami. Trasy te nie są zelektryfikowane, a w Polsce dramatycznie brakuje taboru spalinowego. Cykl produkcyjny trwa latami, a sprowadzenie pociągów z zagranicy oznacza żmudny proces dostosowania ich do polskich systemów bezpieczeństwa. Bez odpowiedniego sprzętowego, zamiast regularnych codziennych połączeń do stolicy regionu, podróżni będą mogli liczyć na przykład na zaledwie dwa kursy dziennie. Relacjonował Marek Lewiński z Radia Olsztyn. Kenijczycy triumfują w 23. Krakowie Maratonie. Najlepszy okazał się jeden z faworytów, Derek hege który samotnie przekroczył linię mety z przewagą ponad 3 minut nad swoim rodakiem. Na trzecim miejscu również uplasował się zawodnik z Kenii. Pierwszym Polakiem na mecie okazał się Andrzej Rogiewicz. Udało mu się dowiec jako siódmy. Najszybszy no przy Polak na klasie we własnej osobie gratulujemy Wynik czasowy z ale tak jak było tutaj wspomniane w zeszłym tygodniu w Łodzi wybaczyłem srebro mistrzostw Polski w maratonie. Wystartowałem tutaj ze względów można powiedzieć sentymentalnych, debiutowałem tutaj w Krakowie w 2017. No cóż, pogoda jak dla mnie super, ja lubię słoneczne warunki. Pierwsze uderzenie ciepła też jest takim sprawdzianem jakby dla zawodnika, który się szykuje gdzieś tam mówię, budynka dystansowych. Wśród kobiet zwyciężyła Kenika, a jako druga dobiegła do mety triumfatorka ubiegłego maratonu, Swietłana Sanko. Podium zamknęła Monika Brzozowska z czasem nieco ponad 2 godzin i 40 minut. To były informacje polskiego Radia 24. Na przeważającym obszarze ciepło i słonecznie, chmury deszczowe zaczynają pojawiać się na południu Dolnego Śląska, a także na Mazurach. Termometry wskazują obecnie od 15 do 18 stopni, chłodniej na północy, tam około 10. W nocy zrobi się pochmurno i deszczowo już w całym kraju, będzie od 4 stopni nad morzem do 8 na południu. Przymrozki spodziewane na Podlasiu, tam maksymalnie 2 stopnie. radio 24 słowem wszystko Chińskie znaki.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 i w cieśnienie Ormuz. I, e, of Ormuz allá de China. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zapowiedział, że nie widzi lepszego partnera do rozmów niż Chiny, który mógłby naciskać na zakończenie wojny z Iranem. He la de con el Xi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 są w najgorszym możliwym momencie od lat. siendo fundamentalmente por un país, que es el gobierno de Israel.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 Polska jest w tutaj w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych i mimo, że żadna, um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 pięć nagród Nobla w dziedzinie literatury, to też strona praktyczna, że skoro relacje z...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 Dam dnia. Zachodnia część Polski szykuje się na intensywne opady deszczu. Jak informuje Resort Spraw Wewnętrznych, ryzyko gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzekach dotyczy dziewięciu województw. Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się dziś odprawa poświęcona sytuacji pogodowej. RCB rozesłało też alert do mieszkańców trzech województw. A z nami jest Piotr Szuster, Łowcy-Busz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Pani. Gdzie ta sytuacja będzie najtrudniejsza? Wydano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia, które obejmują obecnie obszar województwa Lubuskiego, zachodnią część województwa wielkopolskiego oraz częściowo województwo dolnośląskie w tym rejonie prognozowane sumy opadów w, ob w czasie obowiązywania ostrzeżenia to jest obecnie do 15 dnia jutrzejszego mogą wynieść lokalnie do 60 mm, co będzie przekładać się na wzrost stanu wody. Mogą to być również gwałtowne wzrosty stanu wody do strefy wody wysokiej. Również wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które rozciągają się w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Aż do województwa podkarpackiego, jest to po prostu związane z tym, że strefa opadów będzie przemieszczać się, również będzie zmieniać się natężenie. W tych rejonie obowiązywania ostrzeżenia pierwszego stopnia e, prognozowane opady będą miały mniejsze natężenie. I z tego, co patrzę na Podkarpaciu i w Małopolsce, te ostrzeżenia mają obowiązywać do jutra, do godziny 23. Proszę powiedzieć, bo to mają być intensywne opady deszczu. No Jak patrzę na, na to, że lokalnie to może być do 60 litrów wody na metr kwadratowy, no to jest to już taka wartość niepokojąca. Grunt jest wysuszony. Co to, co to oznacza, bo w ostatnim czasie tych opadów deszczu nie było. Bardzo istotny jest charakter tych opadów ze względu na to, że punktowo w strefie umiarkowanych opadów mogą pojawiać się komórki konwekcyjne, komórki burzowe, które mogą przynosić punktowy opad o bardzo dużym natężeniu, co będzie punktowo zwiększać sumy.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 w przypadku bardzo intensywnych opadów, które będą prowadzić do akumulacji dużych sum w krótkim okresie czasu, będzie to sprzyjało spływowi powierzchniowemu. Woda nie będzie w stanie, ziemia nie będzie w stanie wchłaniać tej wody w sposób wydajny. A proszę powiedzieć, co jest bardziej niebezpieczne, co jest większym zagrożeniem, jeżeli jest to taki jednostajny, intensywny opad przez krótki czas, czy mniejsze opad, ale który trwa kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. To już zależy od ukształtowania terenu, terenu i wielu czynników. Natomiast dużo najbardziej niebezpieczne sytuacje są związane z krótkim okresem czasu, bardzo intensywnych opadów, w których mieliśmy takie przypadki, że wielokrotnie, na przykład w przypadku czasu, Długość godziny mogło spadać powyżej 50 mm, czy nawet powyżej 100 mm w niektórych przypadkach w historii, więc yy... Tego rodzaju sytuacje są najbardziej dynamiczne, najbardziej niebezpieczne. Natomiast również w przypadku opadów o umiarkowanym natężeniu, które występują przez wiele godzin, e, sytuacja również może stawać się niebezpieczna. Te trzy regiony, o których pan wspomniał, czyli Wielkopolskie, Dolnośląskie i Lubuskie, tam mamy alerty drugiego stopnia. Tam też mieszkańcy otrzymali ten sms-owy alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa że możliwe są podtopienia. słuchaj poleceń służb, nie zbliżaj się do wezbranych rzek. To tak na koniec chciałabym, żeby pan powiedział, no właśnie takie ABC, bezpieczeństwa. Jak się zachowywać w przypadku właśnie takich intensywnych opadów deszczu? Po pierwsze należy monitorować wszelkie komunikaty, ostrzeżenia, które są wydawane przez... Oficjalną służbę Meteorologiczną na stronie meteo.mgw.pl jest możliwy podgląd aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych i prognoza zagrożeń meteorologicznych. To samo dotyczy sekcji ostrzeżeń hydrologicznych. Należy bezpośrednio wykonywać polecenia służb, które na lokalnym obszarze są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, unikać przebywania w sąsiedztwie wezbranych potoków, wezbranych rzek, oraz oczywiście nie wchodzić do takich obiektów, do takich cieków wodnych ze względu na to, że nurt może bardzo szybko zmieniać swój charakter, że należy zachować szczególną ostrożność. Gdybyśmy podczas podróży samochodem zauważyli jakieś rozlewisko na drodze, należy bezwzględnie unikać wjazdu w takie, w takie obszary zalane. Także... Po pierwsze zachować zdrowy rozsądek i niepotrzebnie nie narażać się na niebezpieczeństwo. Lokalnie możliwe są burze. Jakie one mogą mieć charakter? Czy to mogą być tak groźne burze, z jakimi mamy do czynienia latem? Natężenie zjawisk burzowych w odniesieniu do wyładowań atmosferycznych prognozowane jest dużo niższe niż w przypadku nawałnic, które notujemy w porze letniej. Budzą mogą to, towarzyszyć pory wiatru do około 80 km na godzinę i punktowo silniejsze opady deszczu o natężeniu około 15 mm na godzinę, które mogą powodować przyrosty sum opadów o około 30 mm, więc będą to na pewno zdarzenia o możliwym przebiegu w stosunku do sytuacji opadowej, które mogą przekładać się na wzrosty po prostu sum opadów. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Piotr Szuster, Łowcy Busz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej był gościem Polskiego Radia 24. Gość Polskiego Radia 24. Pozostajemy w tematach pogodowych, ale teraz będziemy rozmawiać o czystym powietrzu, a dokładnie o programie Czyste Powietrze. Z nami jest Piotr Siergiej, Pio Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Do programu Czyste Powietrze zostaną wprowadzone istotne zmiany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 16 lutego do 16 marca prowadził konsultacje dotyczące korekt. Wpłynęło ponad 1300 uwag. I tak tylko na początek powiem, że pierwsze zmiany mają dotyczyć między innymi złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez 3 lata. Kolejna proponowana korekta przewiduje, że beneficjent programu nie będzie musiał wykonywać pełnej lub pogłębionej termomodernizacji. To tyle na wstępie. Zaraz będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze. To nie jest nasza pierwsza rozmowa o programie Czyste Powietrze. Proszę powiedzieć, czy te propozycje, te korekty to, to jest zmiana, która idzie w dobrym kierunku? Tak, to jest zmiana, która idzie, która idzie w dobrym kierunku, dlatego że program Czyste Powietrze w tej chwili znajduje się no niestety w kryzysie i każda pomoc, każda zmiana, która jest konsultowana czy z samorządami, czy z organizacjami pozarządowymi będzie korzystna dla zwiększenia się liczby wniosków. Tylko pytanie na ile ta zmiana, którą teraz zapowiada Narodowy Fundusz, która będzie miała miejsce gdzieś prawdopodobnie na początku lata... Yy, przełoży się na liczbę wniosków, bo kolejna zmiana przed nami. Z tego, co słyszymy, to niektóre zmiany będą dopiero pod koniec tego roku, bo one wymagają yy, zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Więc yy, przed nami dużo zmian. Dobrze, że te zmiany zachodzą. Yy, szkoda, że tak późno, No, ale dobrze, dobrze. No, cieszy nas ta zmiana. Pytanie, jak ona zostanie no, wykonana, jak ona zostanie przyjęta przez yy, przez obywateli przez potencjalnych beneficjentów czy firmy, dlatego że w tej chwili poza zmianami takimi instytucjonalnymi, zmianami, które są w regulaminie, które w tej chwili będą zachodziły, wydaje mi się, że najistotniejszą potrzebą w tej chwili, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, to jest odbudowa zaufania społecznego do tego programu. I to jest chyba kluczowe, bo rzeczywiście no, tak. rozmawiamy na temat programu Czyste Powietrze. On wrócił w tej zmienionej formie. To była końcówka marca zeszłego roku i co jakiś czas czytam wasze raporty dotyczące tego, jak drastycznie spada liczba wniosków w tym programie, że kompletnie ten program no, potrzebuje odbudowy takiego zaufania. To jest chyba kluczowe. Tak, on odbud potrzebuje odbudowy zaufania. Ta odbudowa zaufania jest do wykonania, ale no, jak wiemy w życiu, zaufanie się bardzo łatwo traci, natomiast odzyskać je dosyć trudno. To, to jest ogólne twierdzenie, ale one się również stosuje do państwowych instytucji. Jeżeli firmy, jeżeli beneficjenci y, tutaj no, nie ufają urzędnikom, nie ufają programowi, no to trudno, żeby kolejni beneficjenci uważali, że ten program będzie działał y, przyzwoicie. Ja, ja podam tylko może jeden przykład, który, który jest y, no, pomimo tych trudności w, w tym programie, jest może łatwiejszy do zrozumienia. Otóż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach y, zmian, w ramach reformy tego programu zaczął stosować prawo wstecz. W takim bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, to znaczy obywatel, który podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę i w tej umowie była napisana kwota którą ten obywatel dostanie po to, żeby wykonać inwestycję, Czyli było napisane, ile metrów kwadratowych okien wykona, ile za jaką cenę jednostkową, ile w sumie dostanie pieniędzy na tę, na tę inwestycję, prawda, na to, co on musi zrobić i potem tę inwestycję wykonuje, płacąc prywatnej firmie za, powiedzmy, wstawienie okien i drzwi. No otóż taki obywatel dowiaduje się, kiedy już wszystko jest skończone, wszystkie faktury są popłacone dowiaduje się na przykład pół roku później, że aha, ale mamy teraz nowy cennik, ten najnowszy. W związku z tym twoja umowa sprzed roku czy dwóch będzie rozpatrzona no niejako ponownie przy użyciu nowego cennika, gdy tymczasem cała inwestycja została zakończona. No i gdyby ten cennik był korzystniejsze dla beneficjenta, to by było super, bo wtedy okazałoby się, że wojewódzki fundusz jeszcze dopłaci obywatelowi. Ale jest odwrotnie. To znaczy wojewódzkie fundusze mówią, to co myśmy, to na co się zgodziliśmy, to było za drogie. Niestety musimy ci obciąć finansowanie. No i teraz wyobraźmy sobie osobę niezamożną, ubogą, która ma 1300 zł emerytury i wykonała inwestycje. I nagle okazuje się, że ona musi oddać kilkanaście tysięcy złotych funduszu, bo naliczono i wstecznie pewne, e, pewne cenniki, na które ona nawet się nie zgodziła, bo podpisywała umowę na zupełnie inne cenniki. To jest niebywałe i to sprawia, że ludzie po prostu nie ufają tym urzędom, no bo jeżeli nawet teraz ktoś podpisze umowę z urzędem, jaką ma gwarancję, że za pół roku oni naliczą? Yy, dokładnie tę stawkę, na którą się dzisiaj umówiliśmy. Może naliczą jakąś inną, no bo, bo im się zmieni cennik, prawda? I to tak. oznacza, że ci obywatele czują się po pierwsze oszukani, po drugie, często stoi nad nimi widmo komornika, który będzie chciał od nich wyegzekwować powiedzmy kilkanaście tysięcy złotych. A po trzecie oni opowiadają sąsiadom nie wchodźcie w program czyste powietrze. Tam się dzieją takie rzeczy, że ja muszę oddawać pieniądze, mimo że mam podpis na umowie. Zgodzono się już na te kwoty. Więc y, oczywiście y, to jest tylko jeden przykład, ale jeżeli popatrzymy na to sobie szerzej, no to jest to problem całego systemu który powinien zostać przebudowany w taki sposób, że jeżeli ktoś podpisuje umowę, to ta umowa jest wiążąca. Prawda? No, nie wyobrażamy sobie, żeby przy podpisaniu umowy o kredyt w banku, bank po trzech latach jednak mówił, aha, naliczymy no trochę inne odsetki, bo jednak nam się coś zmieniło. prawda? No, to jest nie, nie, nieodpowiedzialne, niebywałe i nie budzi zaufania do instytucji. A Proszę powiedzieć, te proponowane zmiany jakie mają znaczenie? Pierwsze co wymieniłam, złagodzenie wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotację. Złagodzenie po pierwsze do jakiego poziomu i czy to jest ważna zmiana? Tak, to są ważne zmiany, dlatego że nawet dzwonili do nas, do, do polskiego alarmu smogowego, ale też do gmin, obywatele, którzy mówili, no przecież ja kupiłem rok temu dom, tak? I ja nie mogę go teraz wyremontować korzystając z dotacji, dlatego że muszę posiadać ten dom co najmniej trzy lata, prawda? No więc jakby to musiało się zmienić i bardzo dobrze, że się zmieniło te, te reguły, poluzowano i to jest, to jest to dobre rozwiązanie, ale ja powiem jeszcze o jednej barierze, która... Trochę chyba będzie usunięta, to znaczy tą barierą był, była taka, był taki obowiązek audytu energetycznego, czyli zanim, wykonamy, zanim złożymy pieniądze do urzędu, no to musimy dokonać audytu energetycznego, czyli wezwać inżyniera, który obejrzy nasz dom i powie, no musisz założyć takie ocieplenie, wstawić takie okna, a kiedy to zrobisz, to... Twój zysk będzie wynosił tyle i tyle tysięcy złotych. No i za tą, za tą decyzję, za, tą, za to oszacowanie, taki audyt musieliśmy zapłacić 1500 do 2000 złotych. Te pieniądze są zwracane przez fundusz, kiedy podpiszemy umowę, żeby było jasne, czyli nic nas nie kosztuje ten audyt. No, ale... ale kluczowe jest to, że bardzo często przecież, ja pamiętam jak ten program wracał po, tak. tej, po tej przerwie, to to co, to takie główne założenie było takie, żeby, to był, żeby on był dostępny dla osób też ubogich. No jak osoba, która jest uboga ma wyłożyć takie pieniądze, nawet jeżeli później ma, ma je zwrócić, tak? Tak, to, to po pierwsze, a po drugie jest jeszcze jeden haczyk w tym całym przepisie. Bo nawet y, powiedziałem, że te pieniądze są zwracane, te 1500-2000 złotych obywatelom, ale pod jednym warunkiem, pod warunkiem, że y, dostaniemy dofinansowanie z y, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A może się okazać, że kiedy my wydamy pieniądze na audyt i z tym inżynierskim dokumentem przyjdziemy do gminy, przedstawiciel gminy spojrzy w ten dokument i powie aha no to z tego dokumentu wynika, że panu nie należy się dofinansowanie do programu Czyste Powietrze. Co czuje taki obywatel? No czuje się troszeczkę naciągnięty na ten audyt, no bo nikt mu już tych pieniędzy nie zwróci, prawda? On po prostu wykonał audyt, który postrzegał troszkę jako no, opłatę manipulacyjną za tak. złożenie podania, prawda? Nasi, nasi ludzie z gmin, z którymi my rozmawiamy, którzy w gminach... No, uczestniczą w podpisywaniu wniosków mówią, że mniej więcej co czwarty, co, co czwarty potencjalny beneficjent on odchodzi, kiedy słyszy, że on musi wydać pieniądze na audyt. Co czwarty, czyli sam, samo to, że będzie bon na ten audyt, czyli będą pieniądze z góry wypłacone na audyt jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo odchodzi ta pierwsza bariera. Jak słyszymy jedna czwarta wniosków no jakby z automatu będzie już będzie tych wniosków do programu więcej. No tylko teraz uwaga, no, z jednej strony wchodzi ten bon, czyli dostajemy pieniądze na audyt z góry zapłacone, ale y, tylko tam y, w tych gminach, w których pracuje y, operator programu czyste powietrze, czyli w jednej trzeciej gmin w ogóle te zasady nie będą obowiązywać, a co więcej te pieniądze będą wyłącznie dla ludzi z najuboższych, o ludzi o najniższych dochodach, czyli mniej więcej dla jednej trzeciej wszystkich osób, które składają wniosek. No czyli widzimy, że nie będzie to powszechny bon dla każdego. Będzie to bon dla osób najuboższych i bardzo dobrze, że będzie. Ale znowu jak ta osoba najuboższa będzie w gminie, w której nie ma operatora, no to ona nie będzie miała pomocy. No Zobaczymy jak jak ten bon na audyt, jak te pieniądze na audyt dla obywatela, jak zostaną zapisane już w ostatecznym zapisie regulaminu programu Czyste Powietrze. Ja mam nadzieję, że będzie to bon powszechny dla każdego, niezależnie od tego, czy będzie uczestniczył w programie, czy nie. Bo wyobraźmy sobie osobę, która już dostaje taki audyt, no to ona już wie, że jeżeli ociepli dom, no to nagle jej koszty ogrzewania zmaleją o połowę. Prawda? No Siłą rzeczy już gdzieś ta informacja wpadła, pewnie coś będzie ta osoba chciała z tym zrobić, może ociepli dom, może wymienić źródło ciepła. Nie jest to duży wydatek dla budżetu państwa, a bardzo pozytywny wpływ. Te dwie zmiany, które proponowane są, one, które, one prawdopodobnie wejdą od lipca, czyli to co o czym dyskutowaliśmy, czyli to złagodzenie wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, a także ten audyt energetyczny budynku. Wspomniał Pan też o tym, że na część proponowanych zmian będzie się musiał zgodzić Europejski Bank Inwestycyjny. Czy wiemy o, o jakich zmianach jest mowa? No w tej chwili nie jest to do końca jasne, ale ja powiem tylko jeszcze o, o jednym argumencie, który my słyszymy odnośnie no, reformy programu Czyste Powietrze. Bo w tej chwili reguła jest taka, że musimy w ciągu dwóch lat uporać się z inwestycją. Mamy na to 24 miesiące od momentu złożenia wniosku. I teraz no problem jest taki, że nie wszystkim udaje się w ciągu dwóch lat wykonać tak dużą inwestycję, jak ocieplenie domu, wymiana okien, drzwi i wymiana kotła. Czasami jest to bardzo trudne tak szybko to zrobić. Poza tym no obywatele często są przyzwyczajeni do tego, żeby taką inwestycję robić etapami. W tym roku wymieniamy okna, za rok wymienimy drzwi, w następnym roku ocieplimy ściany, a jeszcze w następnym ocieplimy dach i tak sobie powoli etapami to zrobimy, prawda? Czyli no, jakby przyzwyczajenie nasze jest takie, że chcemy tych etapów w ociepleniu i to też jest oczekiwanie beneficjentów, to też jest oczekiwanie, które słyszymy od pracowników w gminach, że ludzie oczekują takich etapów, że powiedzmy no dostanę pieniądze, na wstawienie okien, wymienie okna, dostanę zwrot środków. Potem ocieplę ściany, znowu dostanę zwrot środków za te ściany w ramach jakby jednej umowy. To też jest takie bardzo duże oczekiwanie, bo no też powiedzmy sobie no wydatek, powiedzmy 80 tysięcy złotych, wymiana koty, ocieplenie ścian, wymiana okien to jest duży wydatek dla jednej rodziny, prawda? Raczej byśmy chcieli rozłożyć na jakieś elementy finansowe, które no łatwiej sobie możemy się z takimi mniejszymi kwotami uporać rok po roku. Psy, Polski Alarm Smogowy. Pamiętam, przygotowaliście też e, raport e, na temat opinii gmin e, o programie Czyste Powietrze. E, czy w jakikolwiek sposób te uwagi, które wy zebraliście, były brane pod uwagę teraz przy okazji tych konsultacji dotyczących korekt programu Czyste Powietrze? No, mam taką nieśmiałą nadzieję. Wprawdzie złożono 1300 różnych propozycji, co już świadczy o tym, jak bardzo potrzebne są zmiany w tym programie. 1300 propozycji zmian. W programie Czyste Powietrze nasze były jednymi z tych 1300. Natomiast liczę na to, że tak, że, że nasz merytoryczny głos jakoś się przebije do, do urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no ale nie tylko nasz, bo gminy tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia. Te 1300 ponad gmin w Polsce, które, które uczestniczy w programie Czyste Powietrze, do których przychodzą obywatele, którzy są na tej pierwszej linii rozmowy z obywatelem, który chce wypełnić wniosek. Te argumenty gmin, mam nadzieję, że zostaną usłyszane, bo, bo to są ludzie, którzy stykają się bezpośrednio z problemami obywateli, którzy no, nie potrafią, nie umieją albo uważają, że program jest za trudny, bo to też jest jeden z bardzo ważnych argumentów, nie tylko naszych, ale właściwie wszystkich podmiotów, które składały swoje wnioski do, do, do konsultacji do programu Czyste Powietrze. To, że program jest bardzo zbiurokratyzowany, yy, trudność obsłużenia tego programu, trudność wypełniania wniosków, zamiast zmaleć ona wzrosła. Pamiętamy, program zawieszono po to, żeby yy, wyeliminować wszystkie nadużycia i poprawić jego funkcjonowanie. No to pierwsze się udało. To trzeba przyznać. Tak. Nadużyć już nie ma. Program uszczelniono do tego stopnia, że mam wrażenie, że uszczelniono go tak bardzo, że on prawie już nie może oddychać w tej chwili. No, tak, że uszczelniono, że, że też y, zamknięto trochę, znaczy y, ograniczono dostępność. O. No. No tak, ograniczona jego dostępność, no w trosce o pieniądze z budżetu państwa, czyli nasze wspólne pieniądze. No, z jednej strony rozumiemy to, tak, troska o, o, o publiczne pieniądze powinna być duża i nie powinno być tu żadnych nadużyć, ale z drugiej strony też miejmy świadomość, no można w trosce o pilnowanie pieniędzy publicznych doprowadzić do tego, że one de facto nie będą w ogóle wydawane, ponieważ tak jak my słyszymy, m, urzędnicy w wojewódzkich funduszach, no bojąc się troszeczkę, żeby te pieniądze nie wypłynęły, nie daj Boże, na jakieś dziwne inwestycje, no mnożą wymagania wobec obywateli. Często proszą o załączniki do załączników, dokumenty, o których, o których nie słyszeliśmy wcześniej, że trzeba je będzie składać w obawie, że no, żeby nie byli posądzeni o to, że tutaj jakieś pieniądze wyciekają z budżetu państwa, no, ale musimy jakiś, jakieś założyć sobie jakiś poziom kontroli, który jest poziomem rozsądnym, to znaczy nie takim, który będzie prowadził do tego, że ten program stanie się tak jak obecnie bardzo niefunkcjonalny i te pieniądze przestaną płynąć do obywateli, no bo w końcu to jest cel tego programu, żeby te pieniądze w sposób mądry, rozważny transferować do nas, jeżeli chcemy wymieniać kocioł czy ocieplić dom. Natomiast no, mnożenie barier jednej po drugiej niestety ten program y, przymyka. No i no, kolejna to znaczy sprawa. Czy powiedzieć tysiąc celem... wniosków tygodniowo? I, i, i kolejna, kolejny cel, no zgodnie z nazwą, jest to program Czyste Powietrze, czyli walczymy o to powietrze, żeby było e, coraz czystsze. Na koniec chciałam e, zapytać, bo za Wami też kampania Zobacz czym oddychasz ona zakończyła się pod koniec marca. E, proszę powiedzieć, czy... Smog występuje, smog występuje tylko zimą, no bo takie mamy wrażenie, czy to jest czy to jest mit? Nie, to, to jest mit. Smog, zanieczyszczenie powietrza mamy obecne, obecne jest cały rok, tylko to zależy gdzie i jaki rodzaj zanieczyszczenia. To znaczy w dużych miastach oczywiście mamy miliony samochodów, które się po nich poruszają i to jest to zanieczyszczenie powietrza miejskie, które występuje w dużych aglomeracjach, ale... Małe miejscowości, nawet wsie, bardzo często w środku lata dzwonią do nas osoby, które mówią, w mojej wiosce nie da się oddychać, bo wszyscy wieczorem grzeją wodę do mycia, prawda? No bo muszą napalić w kotle po to, żeby te 200 litrów wody zagrzać. I to nie są takie odosobnione sprawy. Także pamiętajmy, jeżeli mamy źródło ciepła, dymiące, które musimy rozpalić, w którym musimy napalić węglem czy drewnem nawet w środku lata, to może być tak, że w naszych miejscowościach wieczorami będzie silne zanieczyszczenie powietrza właśnie takie no, typowo zimowe, to znaczy z naszych kominów. Mimo, że jest lato, Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Jarema Jamrożek w studiu. Dzień Czas dobry. na zmianę. Powiedz co, jakie tematy przygotowałeś do północy? Będą między innymi tematy polityczne. Przede wszystkim będziemy sprawdzać co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale również nasze oczy są skierowane na Bułgarię. Tam kolejne wybory. Oprócz tego nie zabraknie również u nas kultury. Wrócimy między innymi do słynnej historii ołowianych dzieci. Wiele ciekawych tematów. Jarema Jamrożek zaprasza. zaprasza. A ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna do usłyszenia.